Zagadka dziewiąta, czyli uwaga na owoce. Detektyw pozytywka rzadko kiedy się nudzi. I to nawet wtedy, gdy nie rozwiązuje żadnej zagadki. Cóż więc takiego robi w wolnych chwilach? O, bardzo wiele rzeczy. Na przykład pielęgnuje kaktus, o którym śmiało można powiedzieć, że jest ozdobą mikroskopijnej agencji detektywistycznej różowe okulary. Pielęgnuje go tym staranniej, że kaktus jest też jedyną bronią, jakiej detektyw pozytywka od czasu do czasu używa. Nikt nie zliczy, ileż to razy kaktus wybronił detektywa pozytywkę przed złoczyńcami. Czym jeszcze detektyw pozytywka zajmuje się w czasie wolnym od pracy? Z upodobaniem gra w szachy. Pierwszym meblem, jaki rzuca się w oczy osobie goszczącej w agencji różowe okulary, jest okrągły stolik z wymalowaną na blacie szachownicą. Detektyw Pozytywka uwielbia rozstawiać na niej pionki, a potem staczać sam ze sobą mordercze szachowe pojedynki. Niestety... Niektóre pionki dawno się już pogubiły i detektyw pozytywka musi zastępować je czekoladkami. Tych na szczęście nigdy u niego nie brakuje, bowiem dzieci, które dość często angażują detektywa do rozwiązania jakiejś zagadki, z braku pieniędzy płacą mu właśnie słodyczami. Czekoladki mają jednak wady. Po pierwsze rośnie od nich brzuch. A jak wiadomo, agencja różowe okulary jest tak malutka, że gdyby detektyw pozytywka utył choć o dwa kilogramy, na pewno już by się w niej nie zmieścił. Po drugie, trzeba myć po nich zęby, bo inaczej zęby mogą się zepsuć. A co to za detektyw z bolącymi zębami, prawda? A po trzecie... Wiele już razy zdarzyło się, że siedzący nad partią szachów detektyw Pozytywka zjadał w zamyśleniu czekoladkę za czekoladką. I dopiero po chwili docierało do niego, że w ten sposób pożarł połowę swoich pionków oraz królową i króla przeciwnika. Nie można więc było dokończyć partii i znowu nie było wiadomo, kto wygrał – detektyw Pozytywka czy też może detektyw Pozytywka – Bowiem, jak już wspominaliśmy wcześniej, detektyw Pozytywka najczęściej grywał sam ze sobą. Czyli czekoladki nie sprawdzały się najlepiej jako szachowe figury, ale dopóki detektyw Pozytywka nie wpadnie na lepszy pomysł, dopóty i jego brzuch, i jego zęby, i jego nerwy wystawione będą na niebezpieczeństwo. Czym jeszcze detektyw Pozytywka zajmuje się w chwilach wolnych od obowiązków? A, choćby... Zaraz, zaraz. Przerwijmy na razie tę wyliczankę. Ktoś puka na tarczywie do drzwi agencji różowe okulary. I nie czas na głupoty. Obowiązki wzywają. Proszę... – krzyknął detektyw Pozytywka, przełykając w pośpiechu czekoladki z marcepanem. A raczej jedną czekoladkę i jednego pionka, bowiem to, co wziął za czekoladkę, okazało się najprawdziwszą na świecie drewnianą figurą szachową. Drzwi otworzyły się i detektyw Pozytywka ujrzał za nimi pobladłą twarz pani Majewskiej z parteru. – Ratunku! – jęknęła pani Majewska. – Martwiak znowu chce mnie otruć! – — Jak to znowu? — zdziwił się detektyw Pozytywka. Przecież poprzednim razem okazało się, że Martiak wcale nie chce pani otruć. Tak się pani tylko wydawało. Lecz słowa detektywa Pozytywki nie wywarły na pani Majewskiej żadnego wrażenia. Opierała się ciężko o framugę drzwi i masowała bolący brzuch. — Ale on i tak chce mnie otruć — stęknęła pani Majewska. — I chyba mu się wreszcie udało. Pomogły mu te bachory z trzeciego piętra. Zuzia i Dominik? Zapytał osłupiały detektyw Pozytywka. Tak, wysapała pani Majewska. Są z nim w zmowie. Poczęstowali mnie zatrutymi winogronami. Detektyw Pozytywka nie wierzył własnym uszom. Zuzia i Dominik w zmowie z martwiakiem? Niemożliwe. Proszę u mnie chwilę posiedzieć. Powiedział, wybiegając z agencji. Dowiem się, co i jak. Zuzia i Dominik bawili się właśnie przy trzepaku. Określenie bawili się nie jest w tym wypadku najszczęśliwsze, ponieważ nie tyle bawili się, co stali z niewyraźnymi minami przy trzepaku. Dominik trzymał w ręku obiedzoną prawie do końca kiść winogron. Zuzia była blada i przestępowała nerwowo z nogi na nogę. – Skąd macie te winogrona? – krzyknął detektyw Pozytywka. – Od martwiaka? – No co pan? – Dominik popatrzył na detektywa Pozytywkę ze zdumieniem. – Od kiedy to martwiak rozdaje winogrona? – To skąd? – dopytywał się detektyw Pozytywka. – Z bazarku – mruknęła Zuzia. Detektyw Pozytywka sięgnął podtrzymaną przez Dominika kiść. – Winogrona jak winogrona, nie wyglądały podejrzanie – Coś jednak z nimi było nie tak. Tylko co? — Kiedy je kupiliście? — zapytał naraz detektyw Pozytywka. — No, przed chwilą — odpowiedział Dominik, łapiąc się za brzuch. — Może z dziesięć minut temu? — A wracając z bazarku, zaszliście do domu? — dopytywał się detektyw Pozytywka. — Czy jeszcze nie? — jeszcze nie — jęknęła Zuzia. — Ale ja już chyba pójdę, bo... Nie skończyła, jednak tylko pobiegła do klatki. Detektyw Pozytywka spojrzał badawczo na Dominika. — Dobrze się czujesz? — zapytał. — najgorzej. Dominik miał niewyraźną minę. — Przepraszam, czy mógłbym skorzystać z pańskiej toalety, bo Zuzia chyba mnie teraz nie wpuści do naszej. Detektyw Pozytywka chrząknął, próbując ukryć rozbawienie. — Moją toaletę zajęła już pewnie pani Majewska — powiedział. No, zresztą idź, sprawdź. A ja w tym czasie pójdę do apteki. Po węgiel. I poszedł. Zgodnie z przewidywaniami detektywa pozytywki, detektyw Martwiak i tym razem był niewinny. To nie on zatruł panią Majewską i dzieciaki. Właściwie nikt tego nie zrobił. Cóż więc się stało? I dlaczego? Detektyw Pozytywka poszedł do apteki po węgiel.